Bajanie przy kominku Otfried Prosler Malutka czarownica Malutka czarownica złości się Była sobie malutka czarownica, która miała tylko 127 lat, a to jak na czarownicę jest naprawdę bardzo mało. Mieszkała w zaczarowanym domku, który stał samotnie w głębi lasu. Był to niewielki domek, ale malutkiej czarownicy zupełnie wystarczał i wcale nie marzyła o piękniejszym. Miał wspaniale pochylony dach, koślawy komin i klekocące okiennice. Z tyłu za domkiem stał piec do pieczenia chleba. Pieca oczywiście nie mogło zabraknąć. Domek bez takiego pieca nie nadawałby się na mieszkanie dla żadnej czarownicy. Malutka czarownica miała też kruka, który umiał mówić. Nazywał się Abraksas i potrafił powiedzieć nie tylko dzień dobry albo dobry wieczór, jak każdy zwyczajny kruk, który nauczył się mówić, ale o wiele więcej. Malutka czarownica bardzo go ceniła, ponieważ był wyjątkowo mądrym krukiem. O każdej sprawie miał własne zdanie i wypowiadał je prosto z mostu. Około sześciu godzin dziennie malutka czarownica poświęcała na to, żeby się wprawiać w czarowanie, które nie jest łatwą sztuką i kto chce się jej nauczyć musi być bardzo pilny. Najpierw trzeba opanować łatwiejsze czarodziejskie sztuczki, a później zabrać się do trudniejszych. Należy przestudiować całą księgę czarów w strona po stronie, nie opuszczając ani jednego wiersza. Malutka czarownica była dopiero na 213 stronie księgi czarów. Wprawiała się właśnie wywoływanie deszczu. Siedziała na ławce pod piecem, trzymała księgę na kolanach i czarowała. Kruka Braksas siedział obok niej i był bardzo niezadowolony. – Przecież miałaś zrobić deszcz. – krakał z wyrzutem. – A co ty wyprawiasz? – Za pierwszym razem spadły białe myszy, za drugim żaby, za trzecim jodłowe szyszki. Ciekawa jestem, czy przynajmniej teraz uda ci się sprowadzić prawdziwy deszcz. Malutka czarownica po raz czwarty zabrała się do wywoływania deszczu. Wyczarowała na niebie chmurę, Ściągnęła ją bliżej A kiedy chmura znalazła się Dokładnie nad jej głową zawołała Deszczu padaj Chmura rozdarła się I lunęła Maślanką Maślanka Zaskrzeczał kruk Zdaje się, że ty już zupełnie zwariowałaś Co jeszcze będzie padało Może klipsy do suszenia bielizny A może szewskie szpilki? żeby to chociaż były okruchy bułki albo rodzynki. Musiałam się przy czarowaniu przejęzyczyć, tłumaczyła się malutka czarownica. Zdarzało się jej i przedtem od czasu do czasu pomylić, ale żeby aż cztery razy z rzędu, jak teraz, przejęzyczyć, przedrześniał ją kruk. To ja ci powiem, w czym rzecz. Jesteś po prostu roztargniona. – Kto przy czarowaniu myśli o wszystkim innym, a nie o tym, co trzeba? – Musi się pomylić. – Powinnaś się trochę bardziej skupić. – Tak myślisz? – odrzekła malutka czarownica i gwałtownie zamknęła książkę. – Masz rację – zawołała, błyskając oczami pełnymi złości. – Rzeczywiście, nie mogę się skupić. A wiesz dlaczego? Bo jestem wściekła. – Wściekła? – Wściekła? – Na kogo? – zapytał kruk. – Złości mnie! – odparła malutka czarownica. – Bo dziś jest noc Walpurgi i wszystkie czarownice spotykają się na tańcach na Blokbergu. – No i co? – I powiedziały, że jestem jeszcze za mała na tańce. Nie chcą, żebym tam poleciała i tańczyła razem z nimi. Kruk próbował pocieszyć malutką czarownicę. – Zastanów się – mówił – mając tylko 127 lat, nie możesz żądać, żeby cię duże czarownice traktowały jak dorosłą. Zaproszą cię na tańce, kiedy będziesz starsza. Wtedy pozwolą ci na wszystko. – Jeszcze czego? Ja chcę być tam już dzisiaj – wykrzyknęła malutka czarownica. – Rozumiesz? – Jeżeli coś jest niemożliwe, to trzeba to sobie wybić z głowy – zakrakał kruk. Czy wściekłością coś zmienisz? Bądź rozsądna. Co właściwie chcesz zrobić? – Wiem, co zrobię. Polecę dziś w noc na Bloxberg. Kruk się przestraszył. – Na Bloxberg? – Przecież tego właśnie zabroniły ci czarownice. Chcą się bawić wyłącznie w swoim towarzystwie. – Pi? zawołała malutka czarownica. – Dużo jest rzeczy zabronionych, ale i Jeżeli nie dam się złapać, złapią cię, przepowiadał kruk. Ej, głupstwo, odparła czarownica. Wsunę się między inne czarownice, kiedy już będą tańczyły i odlecę do domu, zanim się wszystko skończy. W zamieszaniu, jakie dziś w nocy zapanuje na Bloxbergu, nikt nie, nie zauważy. Heja, heja, hop. Malutka czarownica nie dała się przekonać mądrojmu krukowi Abraksasowi i poleciała nocą na Bloksberg. Wszystkie duże czarownice już się tam zebrały. Z rozwianymi włosami i trzepocącymi spódnicami tańczyły wokół zaczarowanego ogniska. Było ich tam pięć albo sześć setek. Czarownice górskie, leśne, błotne, czarownice od suszy, od mgły, od burzy, od wiatru, od ziół. Kręciły się w dzikim wirze, wymachiwały miotłami i śpiewały Hej, ja, hej, ja hop! Brzeszczały, pohukiwały, pobekiwały, a także waliły piorunami i ciskały błyskawice. Malutka czarownica wmieszała się niezauważona w taneczny korowód. Śpiewała na całe gardło hej, ja, hej, ja hop, wirowała wokół zaczarowanego ogniska i myślała sobie, gdyby mnie teraz zobaczył abraksas. To by dopiero zrobił wielkie oczy. Może nawet wszystko skończyłoby się dobrze, gdyby malutka czarownica nie weszła w tańcu w drogę swojej ciotce. Rum brum trach czarownicy odburzy. Ciotka rum brum trach nie znała się na żartach, była zawsze nadęta i zła. Patrzcie ją, no. a to niespodzianka. – krzyknęła, gdy spostrzegła malutką czarownicę w tanecznym kole. – Czego tu szukasz? – Odpowiadaj. Czy nie wiesz, że takim sparkulom jak ty wejście na Bloxberg jest dziś zabronione? – Ciotko, nie strać mnie – prosiła przestraszona malutka czarownica. – Nic z tego – odrzekła Rumbrum Trach. – Musisz być ukarana za swoje zachwalstwo. Inne czarownice, słysząc tę rozmowę, zaciekawione otoczyły je kołem. Wściekła rumbrumtrach opowiedziała im, co się stało i spytało, co należy zrobić z nieproszonym gościem. – Trzeba ukarać tę smarkule! zawołały czarownice od mgły. – Zaprowadźcie ją do najważniejszej czarownicy! – rzeszczały czarownice górskie. – Oczywiście! – krzyczały wszystkie jedna przez drugą. – Chwyćcie ją i do najważniejszej! – nie pomogły żadne prośby ani błagania malutkiej czarownicy. Ciotka Rumbrum Trach złapała ją za kołnierz i zawlokła do najważniejszej czarownicy. Najważniejsza siedziała na tronie zrobionym z pogrzebaczy. Ze zmarszczonymi brwiami wysłuchała opowiadania Rumbrum Trach i grzmiącym głosem zwróciła się do malutkiej czarownicy. – Odważyłaś się w dzisiejszą noc przybyć na Bloxberg? Chociaż jest to zakazane czarownicą w twoim wieku? Skąd przyszedł ci do głowy taki pomysł? Sama nie wiem, drżąc ze strachu opowiedziała malutka czarownica. Tak bardzo chciało mi się tańczyć. Wsiadłam na miotłę i przyleciałam. Więc bądź łaskawa odlecieć, rozkazała najważniejsza czarownica. Znikaj stąd i to natychmiast, bo inaczej naprawdę się rozgniewam. Ale malutka czarownica wyczuła, że z najważniejszą czarownicą można się jakoś dogadać i zapytała. A czy przynajmniej na przyszły rok będę tu mogła z wami tańczyć? Hmm, hmm. zastanowiła się najważniejsza czarownica. — Tego ci dzisiaj nie mogę obiecać, ale jeżeli przez ten czas staniesz się dobrą czarownicą, zobaczymy. Za rok, w przeddzień nocy Walpurgi, zwołam radę czarownic i wtedy cię przeegzaminuję, ale egzamin nie będzie łatwy. — Dziękuję ci, dziękuję. Za rok będę na pewno dobrą czarownicą, obiecała malutka czarownica. Skoczyła na miotłę i chciała wracać do domu, ale wówczas ciotka Rumbrum Trach zapytała najważniejszą czarownicę. – Nie ukażesz tej zuchwałej smarkaty? A wszystkie inne czarownice zaczęły wołać. – Ukaż ją, kto bierze udział w tańcu, czarownic bez pozwolenia musi zostać ukarany. – Mogłybyśmy tę bezczelną ropuchę wrzucić za karę do ognia – powiedziała ciotka Rumbrum Trach. A gdyby ją na kilka tygodni zamknąć, zawołała czarownica od suszy. Mam u siebie pusty kurnik. Wymyśliłam coś lepszego, rzekła czarownica od bagin. Dajcie ją mniej, a wsadzę ją po szyję w błoto. Nie, sprzeciwiły się czarownice od ziół. Powinnyśmy podrapać jej twarz. Pff, to swoją drogą, parsknęły czarownice od wiatru. Ale musi także dostać porządne lanie wiesz, wierzbowymi rózgami zasyczały skalnice i miotłą na dodatek doradziła ciotka rumbrum trach. Malutka czarownica zaniepokoiła się nie na żarty, czym to się skończy. Słuchajcie, zabrała głos najważniejsza, kiedy już się wszystkie wygadały. Jeżeli żądacie, żeby ta mała została ukarana. – Żądamy tego, żądamy! – wrzeszczały chórem czarownice, a najgłośniej ciotka Rumbrum trach. Więc proponuję, żebyśmy po prostu zabrały jej miotłę. Niech wraca do domu piechotą. Będzie musiała iść trzy dni i trzy noce, zanim dotrze do swojego lasu. Wystarczająca kara. – Nie wystarczająca, powiedziała niezadowolona ciotka Rumbrum trach. Jednak wszystkie inne czarownice uważały, że można na tej karze poprzestać. Odebrały malutkiej czarownicy miotłę i wrzuciły ze śmiechem do ogniska. A potem życzyły jej szczęśliwej podróży. Malutka czarownica obmyśla zemstę. Ach, jaka długa była ta droga do domu. Trzy dni i trzy noce wędrowała malutka czarownica na obolałych nogach a podeszwy jej bucików były całe w strzępach. Dopiero czwartego ranka dotarła do domu. – Nareszcie wróciłaś – powitał ją kruk Abraksas. Siedział na kominie domu i z niepokojem czekał na swoją panią. Kiedy ją zobaczył, kamień spadł mu z serca, rozwinął skrzydła i pofrunął na jej spotkanie. – Ładna historia – – Całymi dniami latasz po świecie, a ja tu siedzę i czekam jak głupi. Przyjrzał się uważnie malutkiej czarownicy i przeskoczył z nogi na nogę. – Jak ty wyglądasz? Dlaczego kulejesz? Jesteś zakurzona od stóp do głowy. Czyżbyś wracała piechotą? – Myślałem, że miałaś z sobą miotłę. <słuch> – Miałam – westchnęła malutka czarownica. Jak to miałam? Co to znaczy? To znaczy, że przepadła. Miotła? Przepadła, powtórzyła malutka czarownica. Teraz Krukowi rozjaśniło się w głowie. Przekrzywił głowę i powiedział. Więc cię złapały? To było do przewidzenia. Dziwiłbym się, gdyby się stało inaczej. Na nic lepszego nie zasłużyłaś. W malutkiej czarownicy było już wszystko jedno. Spać, myślała tylko. Spać. Powlokła się do izby i rzuciła się na łóżko. Hej, zdejmij chociaż te zakurzone łachmany! Oburzył się abraksas. Ale malutka czarownica już chrapała. Spała jak suseł aż do następnego ranka. Kiedy się obudziła, abraksas siedział na poręczy łóżka. Spałaś się? – zapytał. – Trochę – odpowiedziała malutka czarownica, ziewając. – Może wreszcie opowiesz, co się z tobą działo. – Najpierw zjem śniadanie. Z pustym żołądkiem bardzo trudno opowiadać. Nie spiesząc się, malutka czarownica zjadła obfite śniadanie. Kiedy pomimo najlepszych chęci nie mogła już więcej zmieścić, odsunęła talerz i opowiedziała o wszystkim. Miałaś szczęście przy swojej lekkomyślności, powiedział Abraksas. Pamiętaj jednak, że do przyszłego roku musisz stać się dobrą czarownicą. Postaram się, obiecam. Od dziś będę się uczyła nie sześć, ale siedem godzin dziennie. Ale oprócz tego muszę jeszcze zrobić coś bardzo ważnego. Co takiego? Malutka czarownica wykrzywiła ze złością twarz i wycedziła przez zaciśnięte zęby. Muszę się zemścić. Na kim? Na ciotce krach. – To ten potwór jest wszystkiemu winien. Ona mnie wydała, tylko ona. To przez nią mam obolałe nogi i zdarte zalówki. To ona podjudzała przeciwko mnie inne czarownice. Ona pierwsza zażądała, żeby mnie najważniejsza czarownica ukarała. Nawet odebranie miotły jej nie wystarczyło. Wszystkiego jej było mało. — Te, powiedział kruk, — postąpiła podle. Ale mścić się za to? Zaczaruje ją tak, że będzie miała świński ryj, ośle uszy, cielęce kopyta, kozią brodę i krowi ogon. Syczała malutka czarownica. Krowi ogon i kozia broda, prychnął blwiącał mądry kruk. Cóż, to znaczy dla tej pioruńskiej ciotki, przecież jest czarownicą. Jak ty i w mgnieniu oka potrafi wszystko czarować. – Tak sądzisz? – malutka czarownica zrozumiała, że oślimi uszami i cielęcymi kopytami niewiele zwojuje. – Masz rację – powiedziała. Ale wpadłam na jeszcze lepszy pomysł. Ciotka Rumbrum rum, trach zostanie unieszkodliwiona na dobre. Nie wierzysz? Możliwe, odrzekł Abraksas. Ale obawiam się, że jeżeli zrobisz coś złego ciotce rumbrum rum, trach to gorzko tego pożałujesz. Dlaczego? Zapytała zdziwiona malutka czarownica. Bo obiecałaś najważniejszej, że zostaniesz dobrą czarownicą a dobre czarownice nie mogą robić nic złego. Wbij to sobie do głowy. Malutka czarownica spojrzała niepewnie na mądrego kruka. Mówisz poważnie? Oczywiście, powiedziała Braksas. Na twoim miejscu dobrze bym się nad tym zastanowił. Czy ma pan miotły? Co robi malutka czarownica, kiedy ma strasznie zmęczone nogi. Kręci maść z ropuszego skrzeku, komarzego sadła i mielonych zębów nietoperza i gotuje to wszystko w garnku na otwartym ogniu. Potem smaruje tą maścią bolące miejsca, mruczy zaklęcie z księgi czarów i nogi jej są zdrowiutkie. A więc to mamy już z głowy. Westchnęła z ulgą malutka czarownica, gdy maść i zaklęcie poskutkowały. – Nie będziesz już kulała? – zapytał Abraksas. – Spójrz! – krzyknęła malutka czarownica i przetańczyła bosemi nogami przez cały dom. Potem włożyła pończochy i buciki. – Chcesz wyjść? – zdziwił się kruk. – Tak. I mogę cię zabrać. Idę na wieś. – To daleko – powiedział Abraksas. – Nie zapominaj, że nie masz miotły i musisz iść piechotą. – Właśnie dlatego, że nie chcę dłużej chodzić pieszo, muszę iść do wsi. – Wadze mnie kpisz. – Czemu? Idę tam po to, aby kupić miotłę. – A, to co innego? – powiedział Abraksas. – Oczywiście, idę z tobą. Będę pewniejszy, że nie zdarzy ci się nic, co mogłoby opóźnić twój powrót do domu. Droga do wsi prowadziła przez las pełen korzeni, pięków, przewróconych drzew, gałęzi oraz kłujących jeżyn. Krukowi to nie przeszkadzało. Siedział na ramieniu malutkiej czarownicy i tylko uważał, żeby gałąź nie stuknęła go w głowę. Ale malutka czarownica potykała się co krok na korzeniach i zaczepiała spódnicą o gałęzie. – Co za okropna droga! – wołała co chwila. – Pocieszam się tylko, że wkrótce będę znów mogła jeździć na miotle. Dotarli do wsi i weszli do sklepu pana Baldwina Pieprzyka. Pan Pieprzyk nie zdziwił się, kiedy malutka czarownica i kruk przekroczyli próg sklepu. Nie widział jeszcze nigdy czarownicy i myślał, że to jakaś zwykła, stara kobiecina z sąsiedniej wsi. Ukłonił się, ona także go pozdrowiła, a potem pan Pieprzyk zapytał przejmie. – Czym mogę pani służyć? Malutka czarownica kupiła najpierw ćwierć funta nadziewanych cukierków i zaraz podsunęła torebkę krukowi pod dziób. – Poczęstuj się. – Dziękuję bardzo. Pan Pieprzyk zdumiał się ogromnie. A to uczony ptak, powiedział ze znawstwem i dodał. Co jeszcze dla pani? Czy ma pan miotły? Oczywiście, mam miotełki ręczne, miotełki brzozowe i miotły kuchenne i oczywiście szczotki do szorowania. A może chce pani miotełkę do kurzu? Nie. Dziękuję. Proszę o miotłę brzozową. Z kijem czy bez? Z kijem poprosiła malutka czarownica. Kij jest najważniejszy i nie powinien być za krótki. Może ta? Zaproponował usłusznie pan pieprzyk. Miotły o dłuższych kijach niestety chwilowo wyszły. Myślę, że ta mi wystarczy, powiedziała malutka czarownica. Wezmę ją. Czy życzy sobie Pani, żeby miotłę obwiązać sznurkiem? Spytał Pan Pieprzyk. Związaną będzie się lepiej niosło. Dziękuję bardzo. Jest Pan bardzo uprzejmy, ale to zbyteczne. Jak sobie Pani życzy? Pan Pieprzyk przeliczył pieniądze i odprowadził malutką czarownicę do drzwi. Mam zaszczyt Panią pożegnać. Do widzenia, sługa. Uniżony chciał dorzucić, lecz nagle mowę mu odjęło. Zobaczył, że jego klientka siadła okrakiem na miotle, ścisnęła ją kolanami, zamruczała coś i miotła. Wraz z nią i krukiem natychmiast powrunęła w górę. Pan pieprzyk nie wierzył własnym oczom. Panie Boże, weź mnie pod swoją opiekę, pomyślał. Czy to, co widzę, jest prawdą? Czy tylko mi się śni? Dobry pomysł. Malutka czarownica popędziła na nowej miotle jak wiatr. Z potarganymi włosami i chustką powiewającą na karku śmigała nad dachami i kominami wiejskich domów. a Abraksas, który siedział na jej ramieniu, musiał się mocno trzymać pazurkami. Uważaj! zakrakał nagle. Jerza Kościelna. W ostatniej dosłownie chwili malutka czarownica zdążyła skręcić miotło w bok, inaczej nadziałaby się na sam czubek wieży. Tylko fartuch zaczepił się o dziób żelaznego kurka i z trzaskiem rozdarł na pół. Leć wolniej, strofował ją kruk. Przez ten piekielny pęd kark skręcisz. Czy jesteś szalona? – To nie ja! – zwołała malutka czarownica. – To miotła! Poniosła mnie bestia! Znowu miotłą jest tak samo jak z młodym koniem. Trzeba ją najpierw obłaskawić i ujeździć. I jeżeli wychodzi się z tego tylko z rozdartym fartuchem, można powiedzieć, że się miało szczęście. Ale malutka czarownica była mądra. Skierowała miotłę nad puste pola. Tam na nic już nie mogła wpaść. Galopuj! Zawołała do miotły. Galopuj, proszę bardzo. Jak się zmęczysz, to nabierzesz rozumu. Jo! Miotła na wszelkie sposoby próbowała uwolnić się od czarownicy. Wykonywała najdziksze skoki, stawała dęba, opadała, ale nic nie pomagało. Czarownica siedziała mocno i nie dawała się zrzucić. Wreszcie miotła pogodziła się z losem. Zaczęła słuchać malutkiej czarownicy. Posłusznie leciała raz wolniej, raz szybciej, to prosto, to w lewo czy w prawo. – No widzisz? – powiedziała malutka czarownica z zadowoleniem. – Trzeba było od razu tak postępować. Doprowadziła swoje ubranie i chustkę do porządku, poklepała miotłę po kiju i już spokojnie poleciała do lasu. Lecieli nad czubkami drzew. Głęboko w dole widzieli skały i z zjeżyn. Nowa miotła była teraz potulna jak baranek. Malutka czarownica z radością machała nogami i cieszyła się, że nie musi iść piechotą. Liczyła lisie jamy, a do zajęcej saren wesoło kiwała ręką. – Popatrz no, myśliwy! – zakrakał w pewnej chwili Abraksas i wskazał dziobem w dół. – Widzę go i ja, jakże? – – zawołała czarownica. Wysunęła usta i napluła myśliwemu na kapelusz. – Dlaczego to zrobiłaś? – zapytał kruk. – Bo tak mi się podobało – zaśmiała się czarownica. – Myśliwemu będzie się zdawało, że pada deszcz. – Tak się nie robi – rzekł kruk znagano w głosie. – Dobra czarownica nie może ludziom pluć na głowę. E, daj spokój zawołała z rozdrażnieniem malutka czarownica. Już mi się znudziło o tym słuchać. Proszę bardzo zakrakał dotknięty abraksas lub tak dalej, a twoja ciotka rumbrum rum, trach będzie z takich kawałów pękać z radości. A cóż ją to obchodzi? Bardzo ją bo obchodzi zawołał kruk. – Nie możesz sobie wyobrazić, jak się ucieszy, jeżeli do przyszłego roku nie zostaniesz dobrą czarownicą. Chcesz jej zrobić tę przyjemność? Malutka czarownica potrząsnęła przecząco głową. – A jeśli się nie mylę, jesteś na najlepszej drodze do tego. – Dokończył Abraksas i umilkł. Malutka czarownica zamilkła także. Słowa mądrego kruka zastanowiły ją – jakby nie patrzeć na tę sprawę, tak czy tak, wychodziło na jedno. A Braksas miał rację. Kiedy wrócili do domu, powiedziała. – Masz słuszność. Muszę zostać dobrą czarownicą. Tylko w ten sposób porozprawię się z tą okropną ciotką. – Musi zzielenieć i pożółknąć ze złości. – Naturalnie, że zzielenieje – zakrakała Braksas – ale od dzisiaj twoje wszystkie postępki muszą być dobre. Będę o tym pamiętać, przyrzekła malutka czarownica. Koniec.